Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu o nazwie Kosodrze. Mówi dla Was dzisiaj Norbert Marek, a także Jakub Krzemiński. W dniu dzisiejszym porozmawiamy o rzeczy kluczowej dla Was, dla nas, dla Waszych dzieci, dla naszych dzieci, dla dzieci waszych dzieci, dla dzieci naszych dzieci, dla dzieci, waszych dzieci, a także dla dzieci naszych dzieci i dzieci, które wyjdą w związku Waszych dzieci z naszymi dzieciami i tak dalej, i tak dalej. Porozmawiamy o rzeczy kluczowej, kluczowej, kluczowej, kluczowej. A, kluczowej, a mianowicie o edukacji. Tak, jak najbardziej. No, w dzisiejszym odcinku ja będę mówił mało. Mam nadzieję, że prawie monolog Norberta się wam spodoba. Chciałbym ci dopowiedzieć, jak mówiłeś o naszych dzieciach, ale <laughs> już powstrzymam. Jakoby, jakoby, żeby było jasne, nie miałem na myśli tutaj moich dzieci z Jakołem, bo jest to biologicznie, moralnie, a także estetycznie nie na miejscu. Tak, jak wiecie słuchacze, no homo. No homo. Także skupiając się na rzeczach ważnych i najważniejszych, przechodzimy do naszego dzisiejszego tematu. Drodzy słuchacze, bez wątpienia temat edukacji jest tematem zawsze na czasie, w szczególności temat polskiej edukacji, polskiego modelu nauczania, czyli jednej wielkiej dziury ozonowej. Pewnie zastanawiacie się skąd taki... Pomysł że polska edukacja, polski system edukacji jest dziurawy. No bo po... jest, po prostu jest. No, to nie ma co nawet rozmawiać na znaczy Taka ciekawostka. Ostatnio matury się chyba, na... no, teraz matury się kończą chyba, prawda? Jakoś pa... tak. Znajomy ostatnio coś tam pisał, że on skończył matury. Także znajomy z Krakowa mówił dosyć poważną anegdotę właśnie. Nie anegdotę, ale pewne przysłowie. Idziemy sobie, pomyśl krakowskie przysłowie, idziemy sobie miastem właśnie i na ulicach wypełzli maturzyści, wypełzło dużo studentów, jakieś wycieczki, no i stwierdził, że pasożyty wreszcie wypełzły. Mhm. Także nie wiem, tak tutaj się podobno mówi, nie, nie wiem, nie, nie, jestem tak zwanym słoikiem, czyli ludnością napływową i wracając do tej edukacji, która jest tutaj dzisiaj kluczowa. Dlaczego chcemy porozmawiać o edukacji? Powiedzieliśmy, że to jest dla Was ważne, dla nas ważne, ale edukacja jest o tyle ważnym tematem, że od niej zależy poziom pokolenia, o, poziom tak. narodu, tego jak się też rozwija, o to co jesteśmy w stanie zrobić, o to jakich mamy ludzi i co jesteśmy w stanie realnie zrobić jako naród jako państwo, jako wspólnota zamieszkująca w Rzeczypospolitej Polsce. jakoby co myślisz o polskim systemie edukacyjnym? Yy, o polskim systemie edukacyjnym myślę to, że z roku na rok, nie wiem, czy to jest wina Tusk, Dlaczego mówisz od razu wina Tuska? Nie mów nie O, mówię przepraszam, o, odruch, odruch, odruch, Aha, przez żyje, dobra. Żeby nie było, podczas nagrywania tego odcinka pan Donald Tusk żyje i mam nadzieję, że dożyje do tego czasu. To był tylko zbieg okoliczności. Nie wiem, czy to jest wina edukacji. Czy to jest wina tego, że po prostu zbyt długo czasu spędzają młodzi w internecie, czy... I w win... internetach i na kodach. Tak. To, że ja uważam, że ja pochodzę z pokolenia... Pocho... My pochodzimy z pokolenia, które było głupie. No, no, no tak, no dobra, niech ci no tak, tak. jest no. no ale taka średnia była taka, że patrzysz na to i tak po o oh, bo na przykład uważam, że moja siostra, która jest do mnie trzy lata starsza to uważam, że oni, ten poziom ich był wyżej, ale jak, na przykład jak popatrzę, to co jest 3 lata za nami dla mnie to już jest tragedia, a to co się dzieje jeszcze niżej, czyli te tak zwane gimbusy, patologia tak, patologia jest to co najmniej słowo, to jest minimalne słowo, które powinni, powinniśmy w tym momencie powiedzieć. Bo to naprawdę według mnie przychodzi ludzkie pojęcie, co, co się z tymi dziećmi dzieje, prawda? Nie wiem, ja nie uważam się za jakiegoś super wyedukowanego, inteligentnego, coś tam, coś tam. No i bardzo dobrze, jako nie, bardzo dobrze. Cieszę się, że tak też tak uważasz. Ale jakieś tam powiedzmy te minimalne elementy każdy człowiek powinien wiedzieć, prawda? No ja wychodzę z jednego powszechnego, znaczy powszechnego, mojej opinii niekoniecznie powszechnej, że żyjemy w takich czasach, w których trzeba wiedzieć coś o wszystkim i, wszy, i wszystko o czymś konkretnym, czyli trzeba być wyspecjalizowanym w jednej, na przykład w jednej branży i mieć dosyć ogólną wiedzę, żeby być w stanie poradzić sobie w różnego rodzaju branżach, bo to życie nam imioza w różnych, w różnych kierunkach. Często się przekwalifikujemy i musimy posiadać jakby i umiejętności miękkie, umiejętności twarde i rzeczy też pomiędzy trochę wiadomości z IT, nie troszeczkę z komunikacji, zarządzania, rzeczy, które czy też sprzedażowe, bo bez sprzedaży wszystko inne w dzisiejszych czasach po prostu leży. leży tak. No, jaki, jaka rzecz według mnie, jak, dlaczego tak, tak, tak może być? No, żyjemy w społeczeństwie, które coraz bardziej skupia się, faktycznie żyje w wirtualnym świecie, żeby to było jasne. To nie uważam to za jakieś złe zjawisko, ale zmienia się w ogóle wygląd społeczeństwa. W inny sposób się edukujemy, innego rodzaju komunikaty do nas docierają, ludzie niechętnie czytają i w taki sposób nazwijmy to klasyczny, przynajmniej dla nas, przyswajają wiedzę. Po, są skupieni na krótkich, szybkich bodźcach, zawierających dużo emocji, różnego rodzaju bodźców, które wpływają na nich może trochę podprogowo, ale ogólnie społeczeństwo zamyka się w takim szyb, na różnego rodzaju szybkiej komunikacji. Tak, stymulowanie mózgu krótkimi przekazami kolorowymi i tak dalej. Dokładnie. Coraz częściej zdarza się w ten sposób, że też nie piszemy do siebie, nie dzwonimy, porozumiamy się, choć nazwijmy to wprost, pismem obrazkowym. Stąd też popularność m.in. Instagramu. Nie mówię, żeby to coś złego było, ale pokazuję to w sposób dobitnych, gdzie, gdzieś tam zmierzamy, bardziej w kierunku tych obrazów, no i zmienia się model społeczeństwa. No i teraz tak, czy to dobrze, czy źle, tego nie oceniamy, to już poka pokaże czas, pokaże to, w który sposób idziemy. Jeżeli zmiana następuje w tą stronę, znaczy, że jakieś powody ku temu są, czy dobre, czy złe, temat na zupełnie inny odcinek. Skupiając się na edukacji, widzimy teraz coraz częściej, że wokół nas ludzie nie do końca może są przystosowani do życia. Mhm. Szkoła nie uczy umiejętności praktycznych, nie uczy nas rzeczy, które pozwolą nam w sposób normalny poradzić sobie z życiem. Nie potrafimy się komunikować, co druga osoba wpisuje do CV, że ma do dobrze pracować w zespole umie się komunikować, a nie ma zielonego pojęcia na ten temat i nie potrafi tego realnie robić, a więc osoby, które to faktycznie potrafią robić, coraz są cenniejsze na rynku pracy. No i teraz tak, z punktu widzenia pracodawcy mamy osobę, która ma jakieś tam wyższe wykształcenie, bo w tym momencie nawet, żeby zatrudnić się w zwykłej piekarni, no na stanowisku sprzedawcy trzeba mieć wyższe wykształcenie. Na Kanara, na kanara w krakowskim MPK też potrzebowali. No właśnie, a więc jakby ten model społeczeństwa jest zniszczony, bo społeczeństwo nie potrzebuje tylko ludzi bardzo wykształconych, w sensie takim stricte na przykład technicznym, ale też potrzebuje sprzątaczek, kanarów, potrzebuje różnych ludzi, którzy będzie w stanie produkować pewne rzeczy, ale także dostarczać różnego rodzaju usług. No i niestety, taka jest moja obserwacja, szkoła w tym momencie tego nie dostarcza. Idziemy do takiej szkoły, no i mamy wpróczony konkretny model system nauczania. Siadamy sobie w ławce, 45 minut, nie ruszamy się. Każdy musi być taki sam, a wiadomo, nie każdy w ten sam sposób przyswaja wiedzę. Znaczy każdy z nas w jakiś sposób jest sobie równy, ale nie każdy z nas jest taki sam. Każdy ma różne predyspozycje, różne talenty, różnego rodzaju pasje, no i ten potencjał nie jest wydobywany z ludzi. No bo nie każdy stanie się uczyć, siedząc 45 minut w ławce, 45 minut próbując się skupić na innym temacie i przez te 45 minut udawać, że go to interesuje. Szczególnie że dużej ilość przedmiotów w szkole jest co najmniej w sposób nudny przekazywany. No i teraz tak, zero podejścia indywidualnego do takiego człowieka. Poziom merytoryczny też czasami wątpliwy. Sposób przekazania tej wiedzy również wątpliwy. Czy istnieje jakaś alternatywa, sposób do tego, żeby dzieciom pokazywać, że warto się uczyć, że szkoła to, czy szkoła, czy nauka szeroko rozumiana jest nie tyle karą, co może być też przywilejem i dobrą zabawą? Chyba wiem, do czego zmierzasz. Czy, czyżby Ci chodziło o naukę w domu? Tak. Czy coś w tym stylu, Dokładnie. Mówię tutaj, o warto? Mówię tutaj o edukacji domowej konkretnie, a mianowicie o tym, że zgodnie z tą ustawą, tutaj pozwólcie, że przytoczę, zgodnie z artykułem 16 ustępu 8 do 14 ustawy z dnia 7 września 1991 roku, ogólnie ta ustawa dotyczy systemu oświaty. Na wniosek rodziców dziecko może, na wniosek rodziców do dyrektora szkoły dziecko może zwolić dziecko może udać się na specjalny tryb odbywania tego obowiązku szkolnego, poza szkołą, a także dyrektor musi w tym momencie określić konkretnie warunki ma określić w jaki sposób i ma to dziecko, znaczy nie w jaki sposób ale ma określić podstawę programową które to dziecko musi sobie przyswoić, a więc jest możliwość uczynienia dzieci w domu ja właśnie kiedyś się zastanawiam na ten temat, że co z, mój, co z tym, jeżeli bym miał już swoje dziecko co z nim zrobić, znaczy nie co z nim zrobić konkretnie, tylko jak, gdzie, w jaki sposób go edukować bo uważam, że właśnie, że uczenie się w, w takiej, powiedzmy, tej szkole państwowej, gdzie... prywatnych, dziecię... w bo nie można się uczyć w inny sposób, tylko też ma być ten program, też tak, ministerstwo nazywa tak, szkołą tak, prywatnym. Tak, ale właśnie ja cały czas sobie myślę, że wyślę dziecko do szkoły prywatnej, na przykład, prawda? Tylko zastanawiam się, czy to też w pewien sposób nie zabija takiego... Y no nie wiem, sposobu współpracy i tak dalej. Teraz Więc co jak... właśnie zastanawiam się, co, wiesz, ja nie jestem do końca przekonany na przykład do nauki w domu, bo wiadomo, to też według mnie Zabierze dziecku tą młodość, którą my mieliśmy, prawda? Te rzeczy, że może się... Teraz to, to jest argument o socjalizacji, zaraz do tego mm -hmm. przejdę, bo to jest jeden z głównych mitów w związku z edukacją domową, co jest ważne w edukacji domowej. Po pierwsze, rodzic, nie powiem, że najlepiej, ale bardzo dobrze wie, czego dziecko potrzebuje. Cały czas je obserwuje, od maleńkiego będzie jakie ma talenty, jakie ma predyspozycje i może pozwalać w tych kierunkach się dziecku mm -hmm. rozwijać. Z tego, co czytałem wiele artykułów na ten temat... Na poziomie szkoły podstawowej, tą podstawę programową, dziecko jest w stanie w ciągu dwóch miesięcy przyswoić, uczyć się godziny dziennie, mhm. takie przeciętne, nie mówię tu o osobach bardzo uzdolnionych, ale osobach takich, które w średniej gaussa w tej krzywej dzwonowej byłyby w samym środku, czyli po prostu są takimi przeciętnikami zwykłymi, to jaka to jest niesamowita oszczędność czasu? Mhm. Teraz tak, dziecko nie musi siedzieć cały czas w jednej ławce, mamy różne alternatywne sposoby nauczania. Czytałem pewien artykuł o kobiecie, która swojego syna wzięła na podróż autostopem dookoła. Świata i uczyła go po drodze pod program podstawowej. On wracał na egzamin, zdawał je i jechali dalej. Oprócz postawy programowej, której się nauczył, dziecko potrafiło mówić, w... potrafi, ten już mhm. chyba dorosły mężczyzna, potrafi mówić w kilku językach. Oprócz tego się da praktyczne umiejętności, zaczynając od survivalu, przez to, jak sobie poradzić, jak przeżyć na przykład, co chyba jest niezbędne w życiu, mhm. Czasem, czasami trzeba przeżyć, nie wiem, mi się czasami zdarza, więc posiada szerszy pakiet tych umiejętności. Co więcej, nie musimy dziecka uczyć w taki monotonny sposób. Możemy go uczyć z różnych podręczników, innych, nie tylko tych podstawowych i możemy do nich docierać w alternatywny sposób. Poprzez gry, poprzez zabawę, poprzez różnego rodzaju optymalne metody. Przykładowo, nas się uczy czytać w sposób klasyczny, no a też z własnego doświadczenia jestem w stanie powiedzieć, że tak zwanego szybkiego czytania, przynajmniej metodą wskaźnikową, każdy przeciętny człowiek jest się w stanie nauczyć i jest w stanie czytać dwa, trzy, może cztery razy szybciej bez większego wysiłku. Jeżeli tylko by mu pokazać, w jaki sposób się tego uczyć, ćwiczyć, ma no, a wiadomo, dzieci są dużo bardziej chłodne. Czyli tak, mamy metodykę, która pozwala wydobywać ukryty potencjał w dzieciach, która w sposób alternatywny po, może pomóc im się uczyć, docierać w taki sposób, bo nie każdy te same sposoby na niego do, dotrą, tak? Czyli mamy taką możliwość i po raz kolejny taka osoba ma jakieś realne umiejętności, które mogą się przydać na rynku pras. Co więcej, takie osoby są paradoksalnie dużo lepiej, nie, znaczy nie paradoksalnie, są dużo lepiej wykształcone. Jak widzimy na przykład w Stanach Tamte dzieci z tak zwanego homeschoolingu na wyższych uczelniach są rozchwytywane, bo osiągają lepsze wyniki lepiej sobie radzą też w pracy w grupie. Panuje dosyć duży mit na temat tego, że takie dzieci nie są socjalizowane, ale jak mówię, odpowiedz mi, w jakiej grupie społecznej, gdziekolwiek w normalnym życiu współpracujesz tylko z ludźmi w twoim wieku? No w sumie nie. Tylko w szkole. Tylko, tylko w, szkole. w klasie. Codziennie spotykasz panią w piekarni, która może być starsza od ciebie. Spotykasz swoją młodszą siostrę. Spotykasz różne osoby, na przykład na świetlitycy, w teatrze, o, sze w bibliotece, szefa. Nawet, który szefa, który są, jest starszy. No, zazwyczaj, dokładnie. Są osoby w różnych przedziałach wiekowych, a więc musisz sobie umieć poradzić z każdym człowiekiem, a nie tylko z tą jedną grupą. Mhm. Co więcej, jeżeli chodzi o homeschooling, czyli tą edukację domową, bardzo często rodzice korzystają na przykład z różnego rodzaju wypadów, czyli dzieci, dziecko uczy się tą godzinę, dwie, trzy, czasem więcej w domu, a potem mogą wychodzić na plac zabaw na początku, potem do muzeum, do kin, do różnego rodzaju klubów, gdzie mogą posiadać też inne, inne umiejętności, które im się przydadzą w realnym życiu, a nie tylko w szkolnej ławce, gdzie przez 45 minut będą patrzeć tym martwym wzrokiem w jeden punkt na tablicy. Możemy mówić o jakichś konkretnych danych statystycznych o tym, że w Polsce w tamtym roku, przynajmniej z tego co ja wyczytałem, było 120, przynajmniej 120 dzieci, które uczy się na homeschoolingu, że w Warszawie, w Krakowie teraz też chyba są stowarzyszenia, które zrzeszają rodziców właśnie, którzy postanowili uczyć swoje dzieci w ten sposób, ale też jakby popatrzmy historycznie może, bo przez. Odkąd, odkąd mamy ten model nauczenia? To ile to jest? 100? Może 200 lat? Taki typowo szkolny? A wcześniej co? Każdy uczył się na swój własny rachunek. Rodzice wychowywali swoje dzieci. W starożytnej Grecji zabrało się na przykład niewolników, którzy byli wykształceni, którzy zostali gdzieś pojmani i przekazywali konkretną wiedzę i pokazywali w praktyce często, jak można z tym sobie poradzić. Także ten model nauczenia, który jak już doszliśmy do wniosku, niekoniecznie jest skuteczny, tak naprawdę nie towarzyszy nam przez cały czas, tylko jakieś 100, może 200 lat. Więc... Nie widzę jakichś większych przesłanek, żeby przy nim zostać. I mam szczerą nadzieję, że może za kolejne 100-200 lat ten model odejdzie do Lamusa i ludzie zobaczą, że dziecko nie jest własnością państwa, tylko może też nie własnością rodziców, ale w jakiś sposób do nich przynależy i że to oni widzą, gdzie ono ma swój największy potencjał i w jaki sposób może się rozwijać. A ty, jak jak ci przedstawiłem te dwie różnice, tak? To co byś wybrał dla swojego dziecka? Indywidualny tok nauczania, gdzie możesz go uczyć konkretnych jakichś umiejętności i oprócz tego przysłać tą postawę programową, czy wolisz dalej wysyłać do czterech zamkniętych ścian, gdzie to nauczyciel wie, kiedy kończy się lekcja, kiedy się zaczyna, że to dzwoni tylko jest dla niego um, ważny i o, siedzisz krzywo, więc dostaniesz uwagę. Odpowiem się na to pytanie, gdyż będę miał dziecko i będę się wtedy zastanawiał, w go wysłać. Nie wiem, czy wiecie, drodzy słuchacze, ale jestem po, dzisiaj po dłuższej rozmowie z Moniką, z dziewczyną Jakuba. A, a więc w tym momencie, Jakubie, mamy dla ciebie bardzo dobrą wiadomość. Nie, nie jesteś jeszcze ojcem. <laughs> to dobrze, cieszę się. Także, drodzy słuchacze, alternatywy... Plasuj się w dosyć prosty sposób. Zamknięcie w czterech ścianach potencjału Waszego dziecka, albo z drugiej strony próba jego uwolnienia w taki sposób, który byłby dla nich korzystny. Nie wiem, co Wy wybieracie. Dla mnie jest to raczej jasne. Dlatego też w dniu dzisiejszym zostawimy Was taką właśnie refleksję na temat tego systemu edukacyjnego. Usłyszymy się za tydzień. Tak, w komentarzach piszcie, co sądzicie na ten temat. Lajkujcie, udostępniajcie, przesyłajcie dalej, spamujcie internety dla Kosodrzewa. Także w dniu dzisiejszym mówił dla Was Norbert Marek, a także Jakub Krzeliński. I to był kolejny odcinek Kosodrzewa.